Metr? Decymetry? Nie. Blisko, blisko, blisko. dec, Decyzmy? Nie. Deć, deć centymetry? Nie. Decybele. Decybele, jest! Drugi punkt! Decybele. Ok. Chcesz zaprezentować hałas, tak? Ja! To był hałas kacpra. A teraz musimy mieć Takie dźwięki, który się lubi. Tak. bardzo. Super! Ziemia! Ziemia Ziemia, ziemia ma jem. jeszcze inny dźwięk niż na przykład ziemia prawda? Nie. Ziemia mamy? Co pod butami jeszcze tutaj? Żurzę Liście mamy Liście mamy no to co jak y, y, się stuka o trawę, to jest taki szalec. Traba, Rura, szukanie o samochód, dzwonek, słupy, zjeżdżalnia, rower, bramki, rynna, lampa, hamulec, dach, wentylacja, oddychanie, pstrykanie kości, tupanie, mruganie, ziewanie, klaskanie, kląskanie, burczenie w brzuchu, siorbanie, połykanie siliny, smarkanie, zgrzytanie, <śmiech> Tłukanie zębami, wciąganie powietrza, puszczenie bomb, gazy, a teraz druga grupa, chodzenie, tupanie, skakanie, kuchanie, mówienie, szelest kurtki, smarkanie, gazy. Jest droga, jest droga, jest droga, Yeah. Ja! ja Chcesz zabrać, tak? Na byś chciał zebrać? Dostań koło niej, jak ci Pokażę to na niej zabrać. Musisz tak, cały czas patrzeć na dyrektora, bo ona nas daleko. Bądź gotowa. śpiewać, powiedzieć, co chcecie, tak? Słuchamy się nawzajem, tak? Dyrygent pokazuje. Jesteście gotowi? Kto jest waszym dyrygentem? Natalia. Dobra, to robimy próbę, dobra? Natalia, wszyscy patrzą. Ja robię dzwon. Ten dzwon, bo to, że się kościół zapłacił. Płama, nie! Ja miałem robić dzwon, to się robić. O, ty, kośno, no, no, no, no.